Jest sobota, 1 czerwca 2019 roku. Słuchacie właśnie 240 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwie ofiary szalonego naukowca i pewnej pisarki, czyli Bogusia Szewczyk. Witam Cię. Cześć, przybijam płetwę Tobie i słuchaczom. Również przybijam. I ja, Szymon Cieściński, witam również. Mamy 1 czerwca oraz tutaj w studiu naszą podcastową ekspertkę do spraw literatury dziecięcej i młodzieżowej, to też oczywiście pozwolimy sobie na odcinek tematyczny właśnie związany z Dniem Dziecka i porozmawiamy sobie o literaturze, a konkretniej rzecz ujmując o pierwszym tomie powieściowego cyklu serii pod tytułem Moja Złota Rybka Zombie. Jest to cykl, za który odpowiada Moe O'Hara. I w Polsce ukazuje się za sprawą wydawnictwa literackiego. Cały cykl ma już bodajże sześć części i nie wiem, coś ala spin-off. Teraz nowa taka seria powstaje, autorka nie poprzestała na sukcesie właśnie tej, tego pierwotnego pomysłu. W Polsce wszystkie właśnie te tomy ukazują się za sprawą wydawnictwa literackiego. I może na początek zacznijmy od tego, jak w ogóle trafiliśmy na tę powieść. Znaczy powieść, no książkę, tak, która zbiera dwie takie mini powieści, obowiastki. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, dlaczego to wydawnictwo literackie wydaje, te powieści. To też ja, jest interesujące. Prawda, bo y, ja zastanawiałam się bardzo długo nad tym, bo wydawnictwo literackie kojarzone jest z taką literaturą, z nieco wyższej półki. Oni nawet jeśli wydają publikacje dla młodzieży lub dzieci, no to są to zawsze takie rzeczy jakby uznane albo wartościowe pod kątem artystycznym, czy pod kątem przesłania. Natomiast ta rybka zombie to jest w sumie, no, i jak zobaczyłam po raz pierwszy okładkę tej książki, to się zdziwiłam i nawet musiałam kilkakrotnie na różnych stronach poprzeglądać zapowiedzi, żeby się upewnić, że to naprawdę jest wydawnictwo literackie. No, a jak trafiłam na, na, na tę książkę? No przede wszystkim, no ja, jak doskonale wiecie. Wyszukuję wszelkiego rodzaju publikacje związane z grozą właśnie dla młodszych czytelników, więc taki tytuł jak Złota Rybka Zombie no to po prostu musiał mi się rzucić w oczy. Więc. No. Inaczej być nie mogło, po prostu, ale już tak. Troszeczkę spoilerując moją opinię, powiem, że jest to jedyna seria, której nie skompletowałam w całości. Mam tylko pierwszy tom, i po tej lekturze będę się chyba starała go pozbyć. Ja mam wszystkie, które zostały u nas wydane. Oczywiście u... zgarnięte za jednym zamachem. Jakiś czas temu, z okazji bodajże Światowego Dnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Wydawnictwo literackie zrobiło odpowiednią promocję tematyczną i wtedy postanowiłem zaopatrzyć się w cały komplet, i właśnie głównie ze względu na to, że te książki są dostępne w wydawnictwie literackim. No bo mam zaufanie do nich czy. Do Zrobili nam ci troszeczkę. Tak, i założyłem, że no kurczę, no właśnie jeszcze się na ich książkach nie zawiodłem w sumie. Nastawiłem się na coś interesującego i właśnie wiem, że kiedyś wspomniałaś o tym tytule. Nie wiem, czy w naszym przednim podcaście, tym takim właśnie długim o literaturze dla literaturze grozy dla dzieci i młodzieży, czy może gdzieś mm -hmm. w naszych prywatnych rozmowach, ale wiem, że gdzieś to się pojawiło i tak sobie pomyślałem, no to może teraz będzie ten moment, aby się zapoznać z tą serią i wyrobić sobie o niej własne zdanie. I też właśnie te okładki, już samo to wydanie... Um, no ono przypomina takie właśnie bardziej współczesne, rozgrywkowe stricte serie, nie? takie może nie zobowiązujące za bardzo, ale no to wydanie jest takie w miarę ładne w związku z tym, że ma tę okładkę też jakoś tam delikatnie wypukłą, te, te napisy takie specyficzne, chociaż tych czcionek tutaj na okładce jest jedna, druga, trzecia, czwarta, znaczy czcionek no, fontów. Mhm. No ale pomyślałem sobie, no dobra, zobaczymy. No i tak, może w ramach właśnie wprowadzenia do fabuły spojrzymy na okładkę i na opis wydawcy. Tymek i Rawi, dwaj najlepsi przyjaciele, muszą się zmierzyć z nielada wyzwaniem. Szalony Tytus, tak, to właśnie złośliwy starszy brat Tymka, postanawia wypróbować na niewinnej rybce otrzymany na urodziny zestaw małego chemika. Ku przerażeniu naszych bohaterów zanurzają ją w toksycznej substancji i kiedy wydaje się, że nie ma już dla niej ratunku, okazuje się, że rybka nie tylko wychodzi z opresji, ale i nabiera nadzwyczajnej mocy. Zamienia się w rybkę zombie, zdolną do hipnotyzowania wzrokiem każdego, kto na nią spojrzy. I tak, rzeczywiście poznajemy y, głównego bohatera, czyli Tymka i jego przyjaciela Rawiego oraz starszych braci obu tych chłopców, to jest Tytusa i Aruna y, oraz młodszą siostrę Rawiego, czyli Sami i właśnie to będą te nasze główne postacie w obu tych historiach zawartych w tym pierwszym tomie przynajmniej no i dodatkowym bohaterem jest nasza rybka nazywana Franki od Frankensteina oczywiście, co ciekawe no od doktora Frankensteina a w książce mówi się o potworze, w sensie no, że potwór tak się nazywa pomyłka tak, co dosyć boli w kontekście takiej publikacji. No i nasza rybka rzeczywiście zamienia się w zombiaka, który umie hipnotyzować. Do tego nie wiem dlaczego, ale jest podkreślane, że jest otyła, że jest grubym, grubą rybką zombie. Co też Właśnie, było dosyć ale typowo. Polacy całkowicie zrezygnowali z tego, bo tam to jest pewnego rodzaju niekonsekwencja, bo tytuł tej książki brzmi Moja złota rybka zombie. A a w treści, w tekście jest bardzo często właśnie podkreślone to, że ona jest otyła, dużo jadła, jest taka gruba. A to właściwie no, ma się nijak. Oryginalny tytuł książki rzeczywiście podkreśla gabaryty tejże rybki. No nie wiem, jakiejś tłumaczowi zabrakło konsekwencji albo pomysłu na wykorzystanie tego, ale to tylko takie spostrzeżenie. Mhm. Rzeczywiście, bo w oryginale jest my big fat zombie. Tak, tak. Goldfish. No tak, no i co ciekawe też, ilustrację tak, do tej książki wykonał Marek Jagucki i no właśnie, masz tę publikację, najpierw bierzesz ją w dłonie, widzisz te obrazki, no i co myślisz? Że to będzie fajna książka bo ilustracje rzeczywiście są kapitalne, ja na Marka Jakuckiego zwróciłam uwagę już trochę wcześniej, kiedy miałam okazję czytać taką książkę Melvin McGee Zombie Hunter tamte ilustracje, to, to też jest publikacja dedykowana młodszym czytelnikom, ale tamte ilustracje są no, na, naprawdę bardzo horrorowe, widać, że Jagucki ma fantastyczny zmysł do wykorzystywania motywów popkulturowych w tych swoich ilustracjach, tak jest taka e, troszeczkę kartunowa. Co ciekawe, jego ilustracje są dostępne także w podręcznikach szkolnych, które ukazują się również w Polsce. Jest taka seria Our Discovery Island, która jest przeznaczona do nauki angielskiego w klasach 1-3 bodajże i tam właśnie te ilustracje Jagódzkiego również, również są. To jest kawał dobrej ilustratorskiej roboty, jeśli chodzi o te grafiki, no to i jedyne co mi brakowało w tej akurat publikacji to, to, że nie są one kolorowe, ale jakby taki był ogólny zamysł tej, tej opowieści, że te, te obrazki będą czarno-białe. Ale i tak jeśli przypatrzymy im się przy takim właśnie pierwszym jakby przekartkowaniu książki, to zwrócimy uwagę, że są one bardzo charakterystyczne, bardzo specyficzne i też momentami zabawne. Moim zdaniem kilka takich momentów humorystycznych, które przydarzyły się w tej książce, bo ona w zamyśle powinna być zabawna i taka właśnie zwariowana to właśnie ten humor pojawia się w, w, w ilustracjach, a dodatkowo z perspektywy dorosłego czytelnika dorosłego człowieka, który zna trochę popkultury, to tutaj z tych nawiązań możemy wyszukać całkiem sporo. I jeszcze jeden plus, jak będziemy dość intensywnie kartkować tę książkę, to ta rybka, która znajduje się w dolnym, prawym narożniku każdej strony, będzie zmieniała pozycję. Jest taki właśnie efekt a la, a la animacja. Ona wskakuje do do akwarium wyskakuje, robi miny i to też jest taka w sumie fajna, fajna ciekawostka, która ma uatrakcyjnić odbiór całej książki. Tak, tylko, że ja za pierwszym razem chciałem tak dokonać tego szybkiego kartkowania razem z okładką i miałem już skoczył mój egzemplarz. A jako dziecko to pewnie też bym właśnie próbował kciukiem, wiesz, łapać od razu za ten rok razem z okładką i... Mm -hmm. Też by się, się skończyło. No. To jest ale coś też, To jest ciekawe, bo właśnie sam ten zabieg no, bardzo interesujący. Także w lewym rogu każdej strony dolnym widzimy numer strony, ale w prawym rogu prawej strony właśnie dolnym widzimy te obrazki, które mają nam się animować. Ale też na okładce widzimy takie, taką sugestię, tak, że tam się coś pojawi, tylko że to wygląda dość kiczowa, tak? Ja ten element okładki, no spoilujący, że tam w tle jest ta taka no, animacja. Właściwie mogłoby tego nie być i każdy czytał. No, mógłby sobie... No to jest sobie, dosyć, tak, tak, troszeczkę zaburza właśnie tę okładkę. Nie przyjrzałam się wydaniu zagranicznemu, ale na nim chyba tego nie ma. To, ale to mogę się mylić, bo nie zwróciłam dokładnie uwagi na to, jak bo te okładki w sumie w wersji polskiej są właściwie takie same, jak ja na tym zagranicznym wydaniu, ale wydaje mi się, że... Tej nie widzę conflict... ich. No, no, no to szkoda, że nie, za nie zachowano tego w pier pierwowzoru brytyjskiego. A nie. Kurczę. Na, na najnowszym tomie i na dwóch najnowszych tomach nie ma, na poprzednich są jednak. A, no i... Czyli już wiemy. No, czyli to Czyli Tak. I teraz jeszcze zobaczyłem, że jednak nasza autorka kontynuuje tę serię na różne sposoby, bo pisze o jakichś zwierzątkach, wampirach, o Jurassic Carpiu a nie to, jest, nie, to też jest to pod tytuł 1 to, tak. to jest też rybka. rzeczywiście. ale tam jest bardzo fajny pomysł na kota wampira chociaż mm -hmm. nie do końca wszystko w opowieściach no, o ochary mi pasuje więc chyba po to serii w ogóle nie, nie sięgnę ale no, ilustracje robią swoje to też jest robota Jaguckiego, więc można w sumie by pooglądać tylko obrazki które są w internecie bez jakby zagłębiania się w, w treści no dobra, no to teraz ja podzielam Twoją opinię na temat ilustracji, one są naprawdę w porządku, ale teraz skupmy się na fabule. Mamy książkę podzieloną na dwie części, które to części są takimi właśnie ala mikropowieściami, takimi zamkniętymi fabułkami. Pierwsza nosi tytuł Naprawdę przerażająca opowieść, a druga Kto rządzi w szkole? I to jest pytanie, ale zakończone wykrzyknikiem. Nie wiem dlaczego. Zresztą w tekście też pojawiają się pojedyncze, ale jednak literówki też na jednym obrazku, na jednej grafice. Nie. I tak zakładam, że one jednak nie były celowe tutaj, bo te, które są celowe, no to jednak się wyróżniają odpowiednio w tekście. No i tak, naprawdę przerażająca opowieść wprowadza nam naszych bohaterów, pokazuje właśnie w jaki sposób rybka stała się tym naszym zombiaczkiem, pokazuje nam relacje, jakie łączą ty, Tusa i Tymka, czyli właśnie starszego i młodszego brata, też Tymka i Rawiego, czyli jego przyjaciela pojawia się już siostra Sami, pojawiają się rodzice, właściwie mama Tytusa i Tymka i mama Rawiego oraz Sami. No i śledzimy perypetję starcie właśnie dwóch młodszych chłopców ze starszym bratem jednego z nich. No i powiedz mi, czy w ogóle ta historia, nie wiem, była dla ciebie ciekawa, do kogo jest skierowana, do jak młodego odbiorcy? Jak myślisz? No ja mam ogromny problem z tą książką i jeśli chodzi o określenie jednoznacznie grupy wiekowej, do której bym kierowała albo której bym poleciła tę opowieść, to nie potrafię tego jednoznacznie stwierdzić, bo na pierwszy rzut oka Mała Rybka Zombie wydaje się publikacją dla młodszego czytelnika z powodu tego, że tam jest bardzo dużo właśnie zabawy czcionkami, duże litery w sumie, więc to można by założyć, że jest to propozycja dla tych młodych czytelników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem. A z drugiej strony myślę sobie, że to tak ten wiek 9-10, to ch chyba, chyba bardziej celowałabym jakby w tę w, w, w granicę wiekową, bo jest w tej książce cała masa takich rzeczy, które wydają mi się nieodpowiednie dla młodszego odbiorcy. I zdaję sobie sprawę, że słuchacze teraz robią wielkie oczy, bo ja raczej nie należę do takich osób, które odradzają książki związane z grozą, książki dla dzieci. No ale w przypadku tej konkretnie publikacji no to mam naprawdę naprawdę spory problem z, z tym, czy w ogóle mogę z czystym sumieniem komukolwiek ją polecić. Hmm. Mhm. No właśnie, bo autorka twierdzi, że jej 13-letnie dziecko już było za stare, tak? W sensie, że w tym wieku przestało mhm. się interesować jej publikacjami, ale podobno wcześniej, czyli zakładając, że tam miało, nie wiem, powiedzmy, 10 lat, czy tam 9, może 11, bawiło się przy nich no niesamowicie, tak śmiało się niezwykle. Więc zakładamy, że taki jest target, powiedzmy, nie? No i też mam z tym trochę problem, bo nietypowe są, już nawet, nie chodzi o ten horror, tak, no bo może właśnie od tego zacznijmy, tak, czy tutaj w ogóle tej grozy mamy dużo, mamy rybę zombie, ale czy czuć tutaj grozę, no moim zdaniem tak naprawdę nie czuć jej w ogóle, czy jeżeli już, to źródłem grozy, i to jest moim problemem, są starsi bracia. Sama rybka nie jest jakimś szczególnym zagrożeniem tutaj dla naszych głównych bohaterów. No dobrze, pewnym... ale, ale, ale, ale, ale, Szymon, mamy w małej rybce zombie kilka przetworzonych motywów horrorowych, o których warto powiedzieć, bo to, że rybka jest ząbiakiem, to, to jest tylko jeden właśnie z tych, z tych elementów. Mamy tam przetworzony troszeczkę motyw mutantów, no bo ta rybka na skutek zanurzenia w chemikaliach, coś się, coś się tam z nią dzieje i potem jest nawiązanie właśnie do, do Frankensteina, bo pod wpływem elektrowstrząsów ona ożywa i zyskuje jakby to, to nowe życie. Jest tutaj też przetworzony motyw zombie apokalipsy, to w tym jakby drugim mhm. rozdziale książki, no to jest przełożone jak jakby jeden do jeden. No i to jak apokalipsa w szkole. Zombie w tak kontrolowanie tych właśnie tak. Nieprzytomnych mhm. ciał. Jak najbardziej, jest też zabawa z motywem szalonego naukowca, no bo przecież y, mm -hmm. tytuł, brat Tymka, y, myśli, że wystarczy zestaw młodego chemika i już tutaj można robić jakieś nie wiadomo, nie wiadomo jakie eksperymenty, więc tutaj ta groza jest obecna. jest Tak, ale elementem... czy to jest groza, o to mi chodzi, bo że są te nawiązania, tak? takie, nie wiem, mm -hmm. easter egi e, interteksty, no to tak, z tym się absolutnie zgodzę i tutaj też przecież są przywoływane dosłownie, też, nie wiem, chociażby filmy Romero, ale mm. o to mi chodzi, że no to, to nie wzbudza myślę żadnego strachu tak naprawdę i to jest właśnie ciekawostka raczej dla starszego odbiorcy, który już się trochę orientuje w gatunku, bo mm -hmm. dla dziecka nawet nie wiem, czy to będzie widoczne jakkolwiek, to będzie chyba po prostu zwyczajna fabułka. Tak, no myślę, że tak. No tutaj w, można sobie ewentualnie właśnie zwrócić uwagę na ten element, od którego zacząłeś, czyli od tego, że, że, że, że rybka jest zombie, a tak poza tym te pozostałe klisze fabularne mogą być rzeczywiście dla, dla dziecka nieczytelne. Poza tym ja mam wrażenie, że w tej książce będzie sporo elementów, które dla dzieci mogą być albo nieczytelne, albo mogą zostać niewłaściwie odebrane. Chociaż sam pomysł opisania właśnie takiej zombie apokalipsy, pozbawionej jakby tych wszystkich krwawych znamion, czyli wiesz, wyjadania mózgów, rozrywania ciał, no to to wydało mi się bardzo świeże. Sam pomysł stworzenia rybki zombie, mhm. która dodatkowo ma też umiejętność hipnotyzowania osoby, na którą patrzy, to jest właśnie taki powiew świeżości i sposób przetworzenia tego motywu nawet jeśli odbywa się w fabule dla młodego czytelnika, to i tak myślę, że z perspektywy dorosłego odbiorcy jest naprawdę ciekawostką, więc patrząc pod tym kątem na to, co wymyśliła Mo O'Hara, no to, to mimo wszystko może się podobać i może wzbudzać jakieś tam zainteresowanie. Mm -hmm. No tak, tylko wracając do mojego problemu. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka niejaczej została naszkicowana relacja na linii młodszy brat, starszy brat, bo właśnie te relacje, i to zarówno w przypadku Tytusa i Tymka, jak i Aruna i Raviego opierają się głównie na dokuczaniu i przemocy. I to też takiej fizycznej, no właśnie, nie brutalnej, tak, bo Ona teoretycznie przemocy. jest trochę komiksowa na przykład, że tam niby brat owija drugiego brata w jakąś folię czy w dywan i go wpycha w, w tę taką dziurę w drzwiach, te takie drzwiczki dla psa, czy drzwiczki na pocztę. Znaczy ale... to, to brzmi trochę dziwnie, może jak Szymas to przytacza, opowiadając w taki sposób, ale żeby słuchacze mieli wyobrażenie z jakim językiem i z jakim sposobem pisania o takich okropnych rzeczach mamy do czynienia, to ja pozwolę sobie przytoczyć dwa takie fragmenty, które mhm. szczególnie mnie jakby no, zaszokowały mnie podczas lektury, bo ja kiedy czytałam tę książkę, to zaznaczałam sobie na bieżąco tutaj, Spostrzeżenia na marginesie zapisywałam, i bardzo często było to na zasadzie jakiegoś wykrzykniku albo jakiegoś wykrzyknika, albo jakiegoś znaku zapytania, że co, o co tu chodzi. I mamy takie dwa fragmenty. W pierwszym, w tej pierwszej części, jest właśnie coś, co właśnie zacytuję. Zwykle kiedy mama wychodziła, brat natychmiast zaczynał mi dokuczać. Jak wtedy, kiedy mnie przyłapał, jak czytałem jego nowiutkie wydanie komiksu Powrót żywych trupów. Zawinął mnie w ręczniki i wsadził w drzwiczki dla psa. Tkwiłam tak, dopóki sąsiedzi nie poskarżyli się na moje wrzaski. Mama musiała wyjść z pracy, żeby mnie uwolnić. Tak, to w dalszym ciągu były czasy, kiedy mój brat był zaledwie trochę szalony. Mhm. No i drugi fragment, który to już jest po prostu dla mnie jakiś totalny kosmos. Ja nie wiem, co się tu zadziało. Tak czy owak brat Rawiego przechodził kiedyś testy na inteligencję, które dowiodły, że faktycznie jest geniuszem. Kiedy dostał wyniki, kazał nam patrzeć na ten świstek papieru, a chcąc mieć pewność, że zapamiętamy jego treść, przyciskam nam twarze do kartki i siadam na głowach. No tak, to, że jest wredny i szalony, na to, że jest wredny i szalony, nie potrzebował żadnego zaświadczenia. Matko, co się tu dzieje? To jest naprawdę jakiś hardcore, Przecież to mózg eksploduje. Jak sobie człowiek pomyśli, że to jest publikacja skierowana dla młodszego odbiorcy, no to mm, ogarniają mnie pewne wątpliwości. Mhm, ale tam jest tego przecież dużo więcej. Jest jakieś tam miotanie bratem o szafkę, jest przydeptywanie tak, ciała do ziemi. Tak, wyrzucanie właśnie jakiejś siatki unieruchamiającej, żeby oni tam w ogóle... Ale wiesz, jeszcze siatka to jest takie właśnie z animacji, z bajek, nie że właśnie, żeby kogoś zablokować, ale no deptanie po ciele brata, no to już tak mhm. wiesz, bo właśnie rozumiem te niektóre elementy kojarzone jakoś tam, no nie wiem, no w skubidu też mamy tam, że ich co chwila chwytają w jakieś siatki czy coś, no ale niekoniecznie kto coś im depcze po ciele. Oczywiście. To miało być slapstikowe a wychodzi na to, że Mo Ohara przypadkowo lub nie przekroczyła po prostu granice dobrego smaku. Takie mam wrażenie. W związku z tym, że to jest książka skierowana do tego młodego odbiorcy, tak, powiedzmy w okolicy tych 10 lat, 10 roku życia, no to my też ją czytamy od razu z tą myślą, czy tutaj są jakieś wartości dydaktyczne. No i jak widzimy tę przemoc, no to okej, okay, no już istnieje. Jakoś to akceptujemy w trakcie lektury. Czytamy dalej, nie? Ale to, co mnie jeszcze bardzo przeszkadzało, to to, że rodzice tutaj tego nie zauważają. W ogóle mm -hmm. mama, w sumie mm -hmm. jedna i druga, są ślepe na to, co robią dzieci. To po prostu żyją sobie swoim życiem. I okej, okay, może w rzeczywistości też tak często jest, że rodzice nie zauważają różnych rzeczy, ale tutaj jednak życzyłbym sobie, by na rodzice... Tutaj te rodzice są zombie trochę, nie? Nie wiem. Gdzieś zaginęło dziecko, Gory, dziecko się zakrada do twojej kuchni, robi coś dziwnego, tak nagle wyciąga twoją córkę z domu, ty nie wiesz co się dzieje, ale robisz imprezę z okazji Dnia Świętego Jerzego, więc ignorujesz to, nie? Czy twoje dziecko mówi, że ma jakieś zwidy, właśnie jest opotłuczone, przewróciło się gdzieś tam na podwórzu, no i ty tam sobie myłkasz okiem do jego brata, coś tam, no w ogóle te reakcje są tak dziwne. Ja powiem ci, z czego to się bierze, bo tutaj też trzeba troszeczkę znać literaturę dziecięcą, żeby ten motyw wytłumaczyć, chociaż to jest oczywiście w, w przypadku rybki zombie podniesione do potęgi nie wiem której, bo mhm. w przypadku literatury dziecięcej, takich cykli jak na przykład Dzienniczek Cwaniaczka, czy Koszmarny Karolek, czy jakieś tego typu inne opowieści, rodzice celowo są usuwani w cień są jakby tłem dla tego dziecięcego bohatera, dlatego, żeby on mógł przejąć inicjatywę w, w danym świecie. Jeśli mamy na przykład książkę o tym, że na ziemię napadają kosmici i zauważa to tylko właśnie dziesięcioletni Szymon, no to wiadomo, że rodzice no, nie, nie mogą być częścią składową tej fabuły, bo właśnie Szymon ma być y, głównym bohaterem. Tak, ale o to mi chodzi, że wiesz, że rodzice tutaj są świadkami mhm. pewnych rzeczy, na które powinni jakoś tam zareagować, myślę. Mhm. A przynajmniej inaczej niż właśnie to robią tutaj, bo to, że oni są gdzieś tam odsunięci, to nie ma problemu, dorośli tak rodzice, tak. nieważne, ale to, że czasami są czegoś jak gdyby świadkiem i machają, na to ręką, jak gdyby nic się nie stało, no to, to mnie trochę już boli, nie? Tak, ta nieudolność rodziców jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj odczuwalna i wkurzająca. Ja miałam w trakcie lektury kilka takich momentów, że miałam ochotę po prostu szczapić jedną matkę i drugą, potrząsnąć i powiem wstup o się kobieta, twoje dzieci się tam torturują w pokoju, a ty masz to w nosie, no no ale no tak została stworzona ta opowieść i no, trzeba niektóre rzeczy fabularne jakby przyjąć chociaż wydają się one rzeczywiście no, no strasznie nielogiczne i potwornie jakby nieudolnie poprowadzone, bo ja tutaj też mam takie wrażenie, że cała ta historia ma opowiadać o tym, że młodsi bracia są do kitu, a starsi tu ich gnębią ale jeśli znajdziemy jakiś pomysł na siebie, no to damy sobie radę, no ale czy naprawdę Naprawdę więzi rodzinne muszą być przedstawione na zasadzie jakichś takich właśnie dysfunkcyjnych relacji, w których starszy gnębił młodszego. Nie potrafi się z tym jakby pogodzić i przejść nad tym do, do porządku dziennego, a najgorsze jest to, że Ostatnio w podsumowaniu y, ro, minionego roku horrorowym przywołałam taką książkę horror Madleny Szeligi i Emily Dziubak. I to jest książka, która niczego nie ukrywa. Jak ją otwieramy i czytamy pierwsze opowiadanie, to wiemy jaka to będzie opowieść. A w przypadku Rybki Zombie ja mam takie wrażenie, że ona trochę oszukuje odbiorców. Bo ty sobie wyobrażasz, że to będzie taka właśnie jakaś radosna, zwariowana historyjka, a w gruncie rzeczy dostajesz właśnie tego typu kwiatki, jak tam torturowanie młodszego brata albo yy, eksperymentowanie na zwierzątkach. No, co? Coś tu jest nie tak. Hmm. Znaczy jeszcze wiesz, do pewnego stopnia teoretycznie zło tak, zostaje tutaj ukarane, co sprawia, że trochę ta moja opinia się poprawia. Tylko też mamy scenę, gdzie nasza rybka chce skrzywdzić jedną z postaci. Wprawdzie w ramach zemsty, ale jednak. I chce skrzywdzić, uderzając ją czymś prawdopodobnie w twarz. I to mi się skojarzyło z filmem The Children, gdzie właśnie dzieci przy pomocy chyba Sanek okaleczyły jedną z postaci. I to tutaj też wprawdzie do tego aktu przemocy nie dochodzi ostatecznie, tak? bo tam dzieją się pewne rzeczy, ale doszedłem do tego momentu. jak sobie pomyślałem, no nie, stop, po prostu... Co tutaj się dzieje? Ja też rozumiem, że no, to ma być to budowanie napięcia, tak żeby to dziecko się przejmowało. Tak tutaj nie wiem, że ta rybka nagle umiera, tak, że, czy że komuś stanie się krzywda, czy coś takiego, ale mm -hmm. no, to było dziwne przeżycie, powiem Ci. I potem ta druga opowieść. Wiesz, właśnie, jako takie nowe podejście do zombie apokalipsy, jako właśnie zabawa tymi różnymi tropami, to rzeczywiście jest ciekawe, ale jako taka historyjka. Ja nie wiem, czy... Znaczy, no też jest mi się ciężko teraz wczuć w dziecko, bo dziecko oczywiście ma inne potrzeby, ale dla mnie ona była troszkę taka byle jaka, taka mdła. W sensie, mhm. wiesz, na no ja czytałem tę książkę wczoraj i dziś dosłownie. Dzisiaj ją skończyłem. I ja się zastanawiam, czy będę pamiętał o tej fabułce dłużej niż przez, nie wiem, dwa, trzy dni, bo dosłownie nic tutaj jakoś tak nie przykuło mocniej mojej uwagi. No, tak. To co ja mam ci powiedzieć, Szymon? No to wszystko, co mówisz, to, to jest prawda. Tym razem wybraliśmy sobie rzeczywiście bardzo, bardzo dziwną książkę. Jedyne, co zapamiętam z, z lektury tej, tej historii, to chyba to, że dorastanie przypomina trochę obóz survivalowy. I żeby przetrwać ten etap swojego życia, to trzeba być jakimś super szpiegiem i tajnym agentem, bo ci nasi chłopcy, no to znaczy jakby tak popatrzeć pod kątem takich rzeczy, które trochę jednak detaktycznie wypływają z fabuły, no to tutaj mamy obraz przyjaźni pomiędzy tymi chłopakami. Ale jest to... No to i tak jest dyskusyjne i, i, i nieudolnie poprowadzona, myślę, no. Znaczy, po prostu to nie do końca wybrzmiewa, tak? Nie ma tych takich momentów. Podkreślenia tego. Tak jak zazwyczaj w filmie mamy taką scenę, gdzie ci bohaterowie, właśnie mm. nagle tam przybijają piątkę nie i coś tam wykrzykują, i to tak i my się wtedy cieszymy, jest specjalna muzyka. Jak tutaj oni, nie wiem, właśnie nawet jak przybiją tę piątkę, no to to jest tam pół zdania gdzieś wciśnięte mm. w środek tekstu, a kapitu i lecimy dalej, dlatego ta przyjaźń, ona tu rzeczywiście jest, z tym się trzeba zgodzić, ale nie wybrzmiała do końca. Ja jedyne co zapamiętam, tak naprawdę, ze, z mojej złotej rybki zombie, to to, że jednym z najbardziej, że jedną z najbardziej żenujących sytuacji jest publiczne przyznanie się, że naszymi ulubionymi filmami Star Wars są te o Ewokach. To tutaj się pojawiło. Zapamiętam, naprawdę. Ewoki to wstyd, tak? No... To bardzo dziwne w ustach kogoś, kto nie ogląda wgłosnych wojen. A Jak propos... to nie, to a, To się nie liczy. No, to, to się nie liczy. Natomiast, a propos tej przyjaźni, to jeszcze chciałam powiedzieć, że może z powodu tego, że to jest pierwszy Tom, to tam jest kilka takich scen, kiedy Tymek puszcza swojemu koledze jakby takie porozumiewawcze spojrzenie, które jego przyjaciel powinien odczytać, a on wzrusza ramionami i nie wie o co chodzi. Mm -hmm. no to Może ta przyjaźń dopiero się buduje i y, zmienia się w kolejnych tomach, ale... Chociaż to jest ja akurat chyba... sympatyczne, że bohaterowie mają ten swój system komunikacji, te swoje mhm. tam alarmy, sygnały, spojrzenia, gesty, alfabet Ale nie Marysa. miałeś wrażenia, że to wszystko jest jakby zrobione i tak na, na, na zasadzie takiej ogromnej sztuczności? To tak jakby, wiesz, nie, autorka nie miała żadnego innego pomysłu na zaprezentowanie tej relacji. Tylko, wiesz, na siłę wymyślanie, że tam klikanie morsem w rytm kacuszek albo, albo coś innego, to mi się wydawało bardzo głupie. Oczywiście, podkreślam, że to nie ani ja, ani Szymas nie jesteśmy targetem, nie jesteśmy grupą wiekową, do której skierowana jest ta opowieść. Więc może z perspektywy mm, dzieci tego typu rzeczy są fajne, ale mnie. Tak, ale właśnie nie dzieci. Y ale chyba chłopców jednak, nie? Bo to nie jest raczej utwór skierowany do dziewczynek. Nie czujesz mm, tego? Absolutnie. Ja mam wrażenie, że to jest takie właśnie aż trochę za bardzo takie... Chłopięce? No chyba tak. A ty powiedz mi jeszcze, że roześmiałeś się w kilku momentach, bo... Yy... Sama autorka podkreśla, że głównym zamysłem, dla którego stworzyła całą tę historię jest to, żeby bawić, żeby dzieciaki chętnie sięgały po te książki i zaśmiewały się do łez. Rozbawiła Cię ta opowieść w ogóle? Hmm. Czy, czy, czy no były. mi głupio od Czuję się o. tak, że patrzę teraz z politowaniem mm -hmm. na swojego Skype'a. Czy no były momenty, gdzie się jakoś tam uśmiechnąłem, właśnie, nie wiem, te Ewoki na przykład, tak? I w ogóle te żenujące sytuacje, powiedzmy. Czy tam jakieś inne pojedyncze momenty? Przy czym właśnie ja się starałem tak trochę wczuć też, nie? Tak poczuć się jak te 20 lat temu. I tak sobie pomyślałem, że ta książka, wiesz, jako taka niezobowiązująca po prostu rozgrywkowa lektura gdzieś tam kiedyś, jako taka zapchaj dziura, do, przeczytaj, yy, tak zainteresuj się na te ileś tam posiedzeń i zapomnij, to to się może jakoś tam sprawdzić, ale po prostu, wiesz, oczekiwałem czegoś wyjątkowego, ambitnego albo właśnie jakoś tak super do tego horroru podchodzącego, yy, spodziewałem się raczej sytuacji, w której ta rybka jest przez jakiś moment straszna nie? i że właśnie trzeba ją oswoić i taki znowu ten motyw tego obcego, który jednak może być dobry. Spodziewałem się, że nasi bracia się jednak pogodzą, zaczną współpracować, że ta niezgoda to będzie wiesz, taki rytuał bardziej, ale jednak, że jak przyjdzie co do czego, na przykład trzeba będzie uratować rybkę, no to żeby nasi bracia się pogodzą. A tutaj właśnie dostałem zupełnie inne kreacje bohaterów, zupełnie inne schematy narracyjne i ostatecznie mój zawód wynika głównie z tego, tak jednak z tego rozminięcia się moich oczekiwań z utworem, i tego, że jest to ostatecznie taka, no taka pierdółka po prostu literacka. Pierdół, pierdółka o tym, że jest na świecie cała masa starszych braci, którzy przypominają psychopatów, są pozbawieni empatii, a na dodatek totalnie bezkarni. No. Znaczy myślę, że wiesz, dla dzieci, które mają złośliwych starszych braci, to to może być wiesz, taka mała Biblia dla wszystkich innych. Dla chłopców, tak, którzy mają z, z właściwych starszych wjaciół. Teraz dopiero spojrzałam na ciebie z politowaniem. <laughs> <laughs> Więc ja, ja będę odradzała. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale y, w przypadku akurat tej serii, no to. Y, Ostrożnie podchodzi ci do, do, do rybki zombie. Chociaż ona sama w sobie momentami bywa, bywa sympatyczna. Ta, ta, ta bohaterka w sensie na, na, na, nasza rybka Franki, ale cała ta otoczka, która znajduje się wokoło, no to chyba jednak Chyba jestem za stara na tego typu publikacje. Ale to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni bardzo dużo czytałam i słuchałam książek dla dzieci. Przesłuchałam Magiczne Drzewo, przesłuchałam wszystkie tomy Pana Kuleczki, Widłaka. Także wydawało mi się, że jakby płynąc na tej fali literatury dziecięcej, to w, w przypadku rybki zombie właśnie będę, nie wiem, jakaś taka bardziej usatysfakcjonowana, rozredowana, może trochę pobłażliwa i będę przemykać oko na te wszystkie jakieś głupoty, które tam w, w fabule się znalazły. Tymczasem jestem no naprawdę bardzo na nie. Nie, no, nie dałaś się zahipnotyzować. Nie? nie, nie, nie. Tym razem nie. Może, jak sobie pomyślałam, że chyba... Yy... Szkoda trochę czasu na tego typu rzeczy, bo jest na rynku wydawniczym naprawdę cała masa innych publikacji związanych z grozą, z grozą dla młodego czytelnika, na które warto poświęcić czas. No, rybka zombie zdecydowanie do tej grupy się nie zalicza. Ale cieszę się, że, że wróciłam do tej lektury, bo no tak jak mówiłam, te ilustracje. Ja mhm. ostatnio bardzo dużo zwracam uwagi na ilustracje w książkach dla dzieci, książkach z grozą dziecięcą, tym bardziej, więc pod tym kątem to naprawdę bardzo fajna ciekawostka, ale tylko ciekawostka do takiej jednorazowej aplikacji, żeby, żeby zapomnieć, albo właśnie inaczej, żeby zapamiętać, żeby już kolejnych części nie czytać. No to no ja nie jestem aż tak sceptyczny, ale też no jakoś mocno polecał, nie będę, więc myślę, że możemy na tym zakończyć i wylać wodę z naszego akwarium. Tak, i spuścić w toalecie dokładnie. Wypłynie u sąsiada. I poszukać jakichś sfermentowanych zielonych rzeczy, żeby nakarmić rybkę, która może gdzieś tu się jeszcze objawi. Hmm. A może i nie. No dobrze, no to dziękuję Ci Bogusiu za tę rozmowę. Dziękuję, to jest najkrótszy w historii podcast o grozie dziecięcej. Okej. Okay.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 Just fucking with ya.